Skończyłeś w tym roku AGH w Jastrzębiu, Zdroju, PWSZ w boż lub WSH w Wodzisławiu, a może tam studiujesz? Przyjdź do Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS na bezpłatne szkolenie z prowadzenia działalności gospodarczej. Dowiesz się jak sporządzać biznes plany pozyskiwać środki, poznasz programy unijne. Sprawdź www.cris.org.pl. CRIS przez C. Szkolenia finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.